Pasiona Beata Kwiatkowska, witam i zapraszam do samego południa. Dziś o pasji, która myślę, że łączy ludzi, która myślę, że powoduje, że się jest nieco lżejszej wysiłek, lżejszym wysiłek będzie. O, na pewno o tym porozmawiamy. Porozmawiamy też o pewnych żółtych koszulkach, które wpisują się w naszą czwórkową scenografię. No i o wydarzeniu, które my, jako nasz zespół, wspieramy oczywiście. To Bike Jamboree, czyli wyprawa jakiej jeszcze nie było. Rowerowa sztafeta do około Świata. Jakie kraje przejechali uczestnicy tejże sztafety i komu teraz będą podawać pałeczkę? Za chwilę wszystko się okaże, ale co jeszcze u nas przed biegi, o proszę eksportowo zrobiło się w tej audycji, przed Wielkim Świętem nas, dziennikarzy radiowych, ale także wszystkich tych, którzy lubią słuchać radia, dlatego, że zbliża się dzień radia. Nie jeden jest zapisany w kalendarzu, ale my bardzo lubimy to święto, dlatego że dlatego w przyszłym tygodniu świętować pora z kolejny będziemy. A z tej okazji nasza reporterka Kaja Zemła ym, poszukała pewnej piosenki bardzo, bardzo radiowej. Piosenka powstała z inspiracji pewnymi słowami. Gugu, Gaga, tak to chyba było. O szczegółach Damian Sikorski. To utwór legendarnej grupy Queen z albumu The Works, a swoją popularność zawdzięcza nowatorskiemu, jak na tamte czasy teledyskowi. Inspiracją do napisania utworu, jak mówił sam Roger Taylor, perkusista zespołu Queen, było wyrażenie często używane przez jego najstarszego, a wówczas trzyletniego syna. Stąd wziął się tytuł Radio Gaga. Bardzo radiowa piosenka. Dziś o niej opowiemy. Opowiemy także o klipie, który do tego utworu powstał. Radio Gaga z pewnością zabrzmi na naszej antenie w okolicach godziny 12, ale teraz pora przekazać sztafetową pałeczkę no i porozmawiać o tych 35 tysiącach kilometrów, które zostaną pokonane i o tych 21 krajach. W deszczu, mrozie i upale. Zaraz wszystko zweryfikujemy w naszej rozmowie. Przekazujemy sztafetową pałeczkę i za chwilę zaczniemy rozmowę na temat Bike Jambory. Natomiast ja tak sobie myślę, że właściwie a propos grupy Queen, no to powinniśmy oprócz Radio Gaga również inny utwór zacytować. Bicycle. Bo był taki zespół, który śpiewał o rowerzystach. A teraz właśnie o takim wydarzeniu. wydarzeniu z dwoma kółkami w roli głównej, a właściwie o m, m, ludziach, którzy biorą w nim udział. Opowiemy. Bike Jambory to jest wydarzenie, które teraz bierzemy na warsztat. No a w studiu ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w tę m, inicjatywę. Ciekawą, sportową e, inicjatywę związaną z wielką pasją. No i przekazuję teraz pałeczkę Adeli Uchmańskiej, uczestniczce etapu piątego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale w studiu obecna e, jest również Anna Łopińska, liderka czwartego etapu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Oraz Artur Wysocki, uczestnik dziewiątego etapu. Dzień, Dzień dobry. dobry. Mówcie proszę, co oznaczają etapy kolejne, ale także na czym koncentruje się idea waszej imprezy, w której bierzecie udział, w którą jesteście zaangażowani. Komu przekazujemy pałeczkę, <głos> proszę? Adeli. O, super. E, <głos> tak, e, jeśli chodzi o ideę, to przede wszystkim no, łączą nas ludzie. I chodzi zarówno o osoby, które tworzą tą sztafetę, ponieważ my sobie tą pałeczkę przekazujemy, ale też tworzymy zespół, a często wychodzi też tak, że dany zespół się poznaje dopiero na lotnisku. A mimo wszystko, pomimo tych różnych poglądów życiowych, ale też nawet przyzwyczajeń, które wychodzą później podczas podróży, to radzimy sobie, wychodzimy z tą wyrozumiałością dla drugiej osoby, i uczymy się po prostu razem razem żyć, bo spędzamy razem miesiąc. Chodzi też o, o ludzi, których spotykamy po drodze. Mm. Jest czas na to, żeby ich spotkać? Jest czas, naprawdę. Rower jest idealnym jakby sposobem na to, żeby tych ludzi je spotkać, e, ponieważ jesteśmy bezpośrednio obok nich po prostu. Coś się zepsuje, robimy sobie przerwę, e, ci ludzie faktycznie są zainteresowani i my jesteśmy zainteresowani, jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby tych ludzi poznać, m, żeby mieć okazję też opowiedzenia o naszej stofecie, o, o Polsce, o naszej kulturze, ale też, żeby się wymienić i usłyszeć e, to, co oni mają nam do powiedzenia. Czyli nie jest to wyścig, to nie jest rywalizacja ogromna, tylko to jest współdziałanie. Jakie macie podejście do Bike Jumpery? Tak, dokładnie. To jest właśnie współpraca i wiele zaangażowanych osób. Uczestników będzie około 200. To jest, tak jak powiedziała już Adela, no to właśnie celem, misją jest łączenie ludzi, poznawanie ludzi, poznawanie siebie. No i właśnie tutaj z, z, z ludźmi chcemy być blisko, tak? Dobrze, padły nazwy kolejnych etapów. Rozszyfrujmy je. Cyfry są znamienne oczywiście, liczby wiele mówią. Natomiast opowiadajcie, czego dotyczyły wasze kolejne etapy. To może zaczniemy tak. od po kolei, chronologicznie. Chronologicznie ja jestem, jedziemy. Tak, jestem z etapu czwartego. Eee, nasz etap jechał przez Azerbejdżan, Rosję, Kazachstan. To było ponad 20 dni w, w podróży. To mieliśmy ośmiu uczestników, 5 osób z Polski i trzy osoby z Azerbejdżanu. To właśnie mogliśmy się naprawdę wiele nauczyć o kulturze Azerbejdżanu, mając tych uczestników ze sobą. Mogliśmy słyszeć ich język, to jak e, widzieć ich zachowania, to jak reagowali na modlitwy, które mogliśmy słyszeć. E, Rano, więc było bardzo ciekawe doświadczenie. Swoją przygodę skończyliśmy w Kazachstanie po właśnie 20 paru dniach. Adela, twój etap? Tak, e, czyli właśnie kazachskie stepy. Mm, więc u nas było po pierwsze e, bardzo duża zmiana e, otoczenia, tak? Bo jednak jechaliśmy przez te bezkresy. E, nic nie rysowało się zarówno na, na niebie, ale nie było. Przez większość czasu żadnego drzewa, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Więc, po pierwsze, gdzie się skryć, a poza tym, ile tu już przestrzeni. Naprawdę było to um, ciekawe doświadczenie, żeby się do tego przyzwyczaić, e, ale też mieliśmy przez to dużo, dużą szansę poznać ludzi z stepu, ale oprócz tego poznać też e, Polaków, którzy byli e, zesłani do Polski, ale też. E, księży, którzy przyjechali tutaj na misję i prowadzą po prostu parafię katolickie, więc z różnych stron mogliśmy poznać ten Kazachstan. Artur, ty jechałeś w pojedynkę. Tak, etap dziewiąty to była Mongolia. Jechałem z kwot do Bulgan, samotnie. Natomiast nie jest to tak, e, taki etap, który jest opowieścią o, o zamarzającym Arturze tak naprawdę, ale to jest, e, dla mnie to jest opowieść o ludziach, których spotkałem, którzy mi pomagali, u których mieszkałem i, i to jest taki największy przekaz mojego etapu. Ja myślę, że więcej o Twoim etapie, ale także o każdym innym opowiemy za chwilę na antenie czwórki. I muszę Wam powiedzieć, że Wasze piękne bluzy, koszulki pięknie wpisują się w nasze czwórkowe studio i w scenografię, która tutaj jest dobrze zaprojektowana. Za chwilę wracamy. W studiu ludzie, którzy mają niesamowitą wyobraźnię, nie tylko im cel sportowy, ale przede wszystkim właśnie to, czego myślę, że sami nie wiedzą, czyli pokonywanie słabości, ale także Poznawanie ludzi, niewiadoma, po którą jadą, daleko, daleko, w pierwszej takiej szlafecie na świecie, rowerowej, która nazywa się Bike Jambory. Słuchajcie, skąd nazwa? Bo ona jest związana z ideą tego, dokąd też jedziecie, do punktu, do którego zmierzacie, prawda? Tak, e, naszym punktem tak na dobrą sprawę jest Virginia e, w USA, ponieważ tam się odbywa e, światowe Jambore, czyli e, spotkanie e, skautów z całego świata. Mm, to spotkanie właśnie będzie w 2019 roku i jedziemy tam, ale tym razem też stwierdziliśmy, że wracamy, że wracamy też na rowerze i przez co e, zataczamy po prostu krąg do, dookoła świata, ponieważ wyjechaliśmy z Gdańska i do tego Gdańska wrócimy. E, a do tego e, bike, czyli rower, dosyć oczywiste, więc oczywiste. Tego nie będziemy tłumaczyć, ale wytłumaczmy jeszcze, że wasza rowerowa impreza, wydarzenie, którego nie ma w żadnym innym kraju, jest pierwszym takim na świecie, wyrosło z harcerstwa. Tak, e, tutaj jest ta idea właśnie braterstwa między nami i e, promowania tego, e, no właśnie jak harcerstwo jest w sumie dla nas w Polsce ważne. Chociaż osoby, które też nie są harcerzami, harcerza, harcerzami o Jezu, też mogą do nas dołączyć jak najbardziej, ale no, jeśli ktoś już był harcerzem, to czuje naprawdę siłę tego braterstwa i po prostu chcemy, chcemy to szerzyć. Harcest czy też współpracy. Dokładnie. Myślę, że to przydaje się podczas przekazywania pałeczki, co niewątpliwie czynicie. Ale dziewiąty etap był etapem w pojedynkę przeprowadzonym. Arturze, opowiedz o twojej przygodzie, która była wyjątkowa, bo połączyłeś i twoje osobiste zmaganie się z kilometrami z celem charytatywnym, celem wyższym. Tak, jako etap zbierałem, w sumie zbieraliśmy, bo pomogło mi bardzo dużo osób. Stowarzyszenie Zielona Grupa mi bardzo pomogło. to Osoby z ósmego etapu. I tak naprawdę zbieraliśmy pieniądze na ośrodek dla dzieci bezdomnych w One Butter. Udało się dosyć pokaźną sumę zebrać, która starczyła tak naprawdę na miesięczne wyżywienie tych dzieci w ośrodku. Ale akcja trwa nadal, bo w tej chwili zbieramy maskotki, zbieramy zabawki dla tych dzieci. I jak tylko uzbiera się jakaś pula... Takich rzeczy, to, to będziemy wysyłali do OneBatter do tych dzieci. Aniu, myślisz, że mogłabyś się zdecydować na taką jazdę w pojedynkę, tylko i wyłącznie <śm> bez <śm> uczestniczenia, <śm> bez wspomagania żadnych innych osób? Eee, w pojedynkę? Nie wiem. Myślę, że raczej jestem osobą dosyć społeczną i mi bardziej przypadł do gustu etap, gdzie mogłam znaleźć dodatkowo do, do innych uczestników. Mój etap był wyjątkowy pod tym względem, że właśnie miałam uczestników spoza Polski. To był jeden taki etap. Przecież myślę, że Artur jadąc w pojedynkę znalazł swój większy cel, właśnie w dotarcie do tych dzieci, wspomożenie ich. I myślę, że no nie czuł się sam na pewno, też tak jak tutaj już rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej to mówił o tym, że każdego dnia właśnie poznawał wielu, wielu ludzi, z nimi spędzał wieczory i to była naprawdę niezwykła przygoda, więc chyba jadąc rowerem za granicą nie można czuć się samemu, nawet jeżeli nie ma się uczestników. O tak, to wiele razy powtarzają podróżnicy, mm. którzy pojawiają się w tym studiu, że podróżując w pojedynkę nigdy nie jest się samotnym. Ale tak wrócę jeszcze do tego szlachetnego celu, który sobie postawiłeś. On trwa. W jaki sposób można pomagać? W jaki sposób można zbierać te maskotki, gdzie je przekazywać konkretnie? Najlepiej skontaktować się z Bike Jambory, poprzez Facebooka na przykład i zostaną przekazane wszystkie informacje, gdzie zostawiać maskotki, gdzie zostawiać zabawki. Warto to robić, warto zaglądać na ten profil facebookowy i warto nas słuchać, bo my jesteśmy z Wami do godziny 12.00. To są pasjonauci, a w pasjonautach dyskusje trwają. Trwają dyskusje o tym, że warto czasem się wysilić, aby doznać czegoś niesamowitego po przygodę. Pojechali uczestnicy Bike Jambory. Dziś u nas w studiu Adela, Ania i Artur, którzy opowiadają o swoich przygodach. Dyskusje trwają nawet wtedy, kiedy nas nie słyszycie. Więc y, y, teraz postaramy się przytoczyć co nieco z naszych ustaleń. E, a zaczynamy od Ani i od Azerbejdżanu. E, to jest niesamowite spotkanie z ludźmi stamtąd, którzy dołączyli się do sztafety, prawda? Tak, dokładnie. Niesamowite jest to spotkanie, ale też to, co te osoby wniosły. Do, do naszego projektu, do naszego etapu. To i każdy, każdy no nad czym mi zależało jako liderowi, to żeby każdy uczestnik miał coś, w czym jest dobre, w czym może właśnie się grupie przysłużyć. I tutaj nasi uczestnicy z Azerbejdżanu też znaleźli swoje mocne strony. Właśnie Tofik był moim wsparciem, był jakby liderem ich grupy, właśnie trójosobowej, trzyosobowej grupy chłopców, harcerzy, skautów. I on właśnie bardzo mi pomagał w wytyczeniu trasy, w kontaktach z komunikacją właśnie z miejscową ludnością, w ustalaniu różnych technicznych spraw. Natik z kolei okazało się, miał doświadczenie w byciu kucharzem, więc on zajmował się posiłkami. To było niezwykłe do tej pory, to wspominam, jak nad jeziorem w Altanie z, drze z drzewa przygotował nam jajecznicę po azersku, właśnie no z pomidorami, z cebulką, więc to było naprawdę niezwykłe, no i i z ich przeprawami, których nie można dostać w Polsce, o czym już się orientowałam. Adela, ty tak. Już <grym> jestem głodna. Ja też, wiesz mi, ja też. Natomiast ja myślę, że możecie sobie zazdrościć też tych przemiłych, uroczych opowieści i historii, ale to dlatego, że każdy wiezie coś, jakiś bagaż na tym rowerze, i nie każdy może sobie pozwolić na tak wyśmienite dania, jakie Aniu, ty akurat miałaś okazję skosztować. To jest w końcu sztafeta i ciągłe pokonywanie kilometrów na rowerze przez. Przez różne miejsca, czasem bezdrzewne jak twoje. No dobra, no to teraz może do Artura tak i do Mongolii dobijamy. Etap samotny, ale spotkań co nie miara prawda? Tak, czasami było tak, że spotkałem, dwa samochody mnie mijały, ale z każdego wychodzili wychodziły mongołowie. Witali się ze mną, sprawdzali, czy jestem odpowiednio ubrany. Co to znaczy odpowiednio ubrany? E, odpowiednio ubrany, to znaczy martwili się, czy nie zamarznę po drodze. Pierwsze co to negowali, że mam takie cienkie spodnie. <grym, <grym, <grym, e, chwalili buty, chwalili rękawice, my częstowali herbatą mongolską, e, bardzo tłustą, która no, pozwalała wytrzymać tak niskie temperatury. E, no i wyciągali m, coś, e, powiedziałbym pudełeczko po lodach, w których była konina, częstowali. Konina to jest jedyne mięso, które nie zamarza. E, mm -hmm. i, I bardzo często odbywało się w ten sposób, że pytali, gdzie jadę i, i jak mi, i mówiłem, opali się za głowę brali mój numer telefonu, często dzwonił następnego dnia, dowiad dowiadując się, czy, czy przeżyłem. <grym> Także troskę miałem. Troszczyli się o mnie, dbali o mnie i jakby pozwolili mi przyjechać bezpiecznie też ten etap. A kontakt z nimi wciąż jest utrzymywany? Tak. Dzisiaj dostałem życzenia urodzinowe tak naprawdę i w momencie... Śpiewać kiedy, kiedy, <grym> w momencie, kiedy wylatywałem, to ludzie się dopytywali, czy, czy jestem bezpieczny, czy, czy jest wszystko w porządku i, i zapraszali... Żebym przyjechał latem To my się dołączamy do tych życzeń, no jak żebyśmy mogli inaczej Wszystkiego dobrego Zaraz sobie jeszcze poświętujemy, ale teraz Czas na Adele i na jej opowieść No właśnie, Kazachstan To nie jest łatwy, łatwe Terytorium do przejeżdżania Ale także myślę, że niełatwe Do utrzymywania znajomości Na przykład trzeba było zadbać o nocleg I tu z pomocą przyszedł kto? Za każdym razem e, w sumie mieliśmy pomoc e, właśnie od Kazachów. E, nieraz było tak, że mm, myśleliśmy sobie, o może gdzieś po prostu nagle znajdziemy tą jedną chatkę, która nas uratuje. I faktycznie w tym momencie tak było, ja już byłam zmęczona, jakiś, e, też cierpiałam na jakiś tam ból. E, zajechaliśmy do tej chatki i się okazało, że tam faktycznie jest rolnik, który powiedział, że jak najbardziej nas ugości. Rozłożyliśmy sobie na obok niego, ale mogliśmy wypić wspólnie czaj. E, okazało się, że przyszli później jeszcze jego pracownicy i on na nas spojrzał i powiedział, że ubije dla nas barana. Tak, a my tak jako dwie dziewczyny i dwóch facetów, e, chłopcy jakby bardzo to entuzjastycznie przyjęli, ale my dziewczyny tak nagle, no nie no dla nas, gdzie nie chciałyśmy jakby do tego za bardzo doprowadzać, ale mimo wszystko no, to się stało, e, więc jakby e, nasz e, gospodarz się bardzo poczuł, żeby po prostu miło nas e, przyjąć. I faktycznie przyszli wszyscy pracownicy, jeszcze jego brat i siedzieliśmy naprawdę w dobrowym e, gronie. Rozmawialiśmy dużo e, na temat e, i kultury i nawet polityki i, i tych rzeczy, które nas łączą, ale które też dzielą. I raz mieliśmy też sytuację z Anią, kiedy po prostu chłopcy e, pojechali szukać miejsca na, na nocy jak w namiocie, my wolałyśmy raczej zostać e, w cieple bo już się zbliżała faktycznie ta zima i siedziałyśmy dwie dziewuszki e, w tym przydrożnym barze i po prostu jest taki instynkt po prostu u, u panów, którzy od razu myślą sobie, o biednej dziewczyny i faktycznie przychodzili e, kupowali nam sneakersy i chlebki i jako, że to są kierowcy, bo tam jest faktycznie dużo tych kierowców e, tiry jeżdżą non stop Mm -hmm. mm, no to mają dużą wiedzę, taką po prostu z doświadczenia i było fajne to, że oni y, mieliśmy takie wzajemne zrozumienie dla siebie, bo pomimo tego, że my jeździ, jechałyśmy rowerem, a oni samochodem, no to byliśmy ludźmi drogi. I oni faktycznie bardzo, bardzo nam pomagali i mówili co i jak. Czas biegnie, dlatego musimy już przekazać pałeczkę następnym, ale także powiedzieć, na jakim etapie obecnie jesteście, jeżeli o sztafetę chodzi, a także jak do Was dołączyć, króciutko. E, nasz etap jest obecnie... No, Mamy etap dziesiąty. Trwa etap dziesiąty. Się. etap dziesiąty. który już wyjechał z Mongolii, jest na terenie Rosji i jedzie w stronę Bajka U, tak w skrócie. Jeśli chodzi o to, jak można do nas dołączyć, to najlepiej wejść na stronę bikejambore.pl Jambore na końcu 2e, bo to jest dosyć istotne, ale też można wejść na naszego fanpage'a i po prostu napisać do nas wiadomość. Tam już pokierujemy do odpowiedniej osoby, która się zajmuje rekrutacją. No dobra, to za chwilę stoła dla Artura, a tymczasem bardzo dziękuję Wam, za świetną rozmowę. Zachęcamy do tego, żeby w tym wielkim wydarzeniu sportowym, ale nie tylko sportowym, uczestniczyć, a o nim opowiadali na naszej antenie Adela Uchmańska. Bardzo dziękuję, dziękuję. ale także Ania Łapińska. Wielkie dzięki. Dziękuję. No i Artur Wysocki, dla którego za chwilę śpiewamy. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Wielkie dzięki. Dziękuję.